Rozdział piętnasty W ostatnich dniach potomstwo Lechiego trzyma Ewangelię od ludzi innych narodów. Zgromadzenie Izraela jest porównane do ponownego wszczepienia naturalnych gałęzi drzewa oliwnego. Nefi wyjaśnia wizję drzewa życia i mówi o sprawiedliwości Boga w oddzieleniu niegodziwych od sprawiedliwych. Ja, Nefi, gdy zostałem zabrany w duchu i zobaczyłem to wszystko, wróciłem potem do namiotu mojego ojca. I ujrzałem, że moi bracia spierali się między sobą o to, co mój ojciec im powiedział. Albowiem powiedział im wiele ważnych rzeczy, które są trudne do zrozumienia, jeśli nie zapyta się o nie Pana, a oni, mając twarde serca, nie zwrócili się do Pana, jak powinni. I ja, Nefi, bolałem nad znieczuleniem ich serc, a także z powodu tego, co zobaczyłem. I wiedziałem, że niechybnie nastąpi... Z racji wielkiej niegodziwości ludzi I stało się, że cierpiałem, aż opuściły mnie siły Gdyż uważałem moje przeżycia za ciężkie ponad wszystko Z racji zagłady mojego ludu Bo widziałem ich upadek I gdy przyszedłem do siebie Zapytałem moich braci o przyczynę ich sporu I powiedzieli Nie możemy zrozumieć słów naszego ojca O naturalnych gałęziach drzewa oliwnego I o ludziach innych narodów i zapytałem ich, czy pytaliście o to pana? I powiedzieli mi, nie pytaliśmy, albowiem pan nie wyjawia nam takich rzeczy. I zapytałem ich, dlaczego nie przestrzegacie przykazań pana? Dlaczego chcecie zginąć, znieczuliwszy swe serca? Czy nie pamiętacie, co pan powiedział? Jeśli nie znieczulicie o swych serc i będziecie mnie prosić z wiarą, wierząc, że otrzymacie. I pilnie przestrzegając Moich przykazań, te rzeczy na pewno zostaną Wam wyjawione. Oto mówię Wam, że nasz Ojciec pod wpływem Ducha Pana porównał dom Izraela do drzewa oliwnego i czyż nie jesteśmy odłamani od domu Izraela i jego odgałęzieniem? Mówiąc o zaszczepieniu naturalnych gałęzi po otrzymaniu przez ludzi innych narodów pełni Ewangelii, nasz Ojciec ma na myśli ostatnie dni, kiedy to nasze potomstwo będzie pozostawało w niewierze przez wiele lat. Wiele pokoleń po objawieniu się ludziom Mesjasza w ciele. Wtedy pełnia Ewangelii Mesjasza będzie przekazana ludziom innych narodów, a przez nich resztce naszego potomstwa. Wtedy ci, którzy pozostaną z naszego potomstwa, przekonają się, że są z domu Izraela i że są ludem przymierza z Panem. Wtedy dowiedzą się o swoich przodkach i poznają Ewangelię swego odkupiciela, którą wykładał ich ojcom. Dlatego poznają swego odkupiciela i zrozumieją istotę jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do niego przystąpić i zostać zbawieni. Czyż nie będą się wtedy radować i chwalić swego wiecznego Boga, swoją opokę i zbawienie? Czyż nie przyjmą wtedy siły i pokarmu z prawdziwej winorośli i nie przystąpią do prawdziwego stada Boga? Oto mówię wam, zostaną oni ponownie uznani za dom Izraela i zostaną wszczepieni w prawdziwe drzewo oliwne, będąc jego naturalną gałęzią. To właśnie nasz ojciec miał na myśli, że nie nastąpi to, dopóki nie zostaną oni rozproszeni przez ludzi innych narodów i że stanie się to przez ludzi innych narodów, aby Pan mógł okazać swą moc ludziom innych narodów, jako że został wzgardzony przez Żydów, czyli dom Izraela. I nasz ojciec nie mówił tylko o naszym potomstwie, ale o całym domu Izraela, zwracając uwagę na obietnicę, która ma się wypełnić w ostatnich dniach, a którą Pan dał naszemu ojcu Abrahamowi, mówiąc, wszystkie plemiona ziemi będą błogosławione za pośrednictwem Twojego potomstwa. I ja, Nefi, mówiłem im wiele o tym, a także o powrocie Żydów w ostatnich dniach. I przytoczyłem im słowa Izajasza o powrocie Żydów, czyli domu Izraela, że gdy powrócą, nie będą więcej zawstydzeni, ani też nie zostaną ponownie rozproszeni. I gdy powiedziałem wiele moim braciom, uspokoili się i ukorzyli przed Panem. I stało się, że ponownie zwrócili się do mnie, pytając, co oznacza to, co nasz ojciec widział we śnie, co oznacza drzewo, które zobaczył. I powiedziałem im, oznacza ono drzewo życie. I zapytali mnie, co oznacza żelazny pręt prowadzący do drzewa, który nasz ojciec widział i powiedziałem im, że jest to Słowo Boga i ludzie, którzy są posłuszni Słowu Boga i wytrwają przy Nim nigdy nie zginą, ani też pokusy czy ogniste pociski złego ducha nie będą w stanie ich pokonać aby zaślepiając prowadzić ich ku ruinie dlatego ja, Nefi namawiałem ich, aby zważali na Słowo Pana namawiałem ich nawet z całym zapałem mojej duszy jak tylko mogłem, aby zważali na Słowo Boga i pamiętali o przestrzeganiu Jego przykazań we wszystkim co czynią i zapytali mnie co oznacza rzeka którą nasz ojciec widział i powiedziałem im, że woda którą nasz ojciec widział oznaczała nieczystość ale tak bardzo jego umysł był przejęty innymi rzeczami że nie zauważył nieczystości wody była to straszna przepaść oddzielająca niegodziwych od drzewa życia i od świętych Boga oznaczała straszne piekło który, jak mi Anioł powiedział Było przygotowane dla niegodziwy I powiedziałem im, że nasz ojciec Widział, że również sprawiedliwość Boga Oddzielała niegodziwych od sprawiedliwych jej blask był niczym blask płomieni ognia Który wznosi się do Boga Na wieki wieków I nie ma końca I zapytali mnie Czy oznacza to Udrękę ciała podczas doczesnej próby Ostateczny stan duszy po śmierci doczesnego ciała czy też może mowa tutaj o rzeczach doczesnych? I powiedziałem im, że oznaczało to zarówno rzeczy doczesne, jak i duchowe, gdyż nadejdzie dzień, gdy będą sądzeni za swe czyny, za to, co zostało dokonane przez doczesne ciało, w dniach ich próby. A więc, jeśli by umarli w niegodziwości, musieliby zostać wykluczeni od tego, co duchowe i odnosi się do prawości. Oto staną przed Bogiem, aby zostali osądzeni za wszystkie swe czyny i jeśli ich czyny były nieczyste, będą nieczyści, a będąc nieczyści, nie mogą przebywać w Królestwie Bożym, gdyż inaczej Królestwo Boże stałoby się także nieczyste. Ale mówię Wam, że Królestwo Boże jest czyste i nikt nieczysty nie ma wstępu do Królestwa Bożego, a więc musi gdzieś istnieć miejsce nieczystości, przygotowane dla nieczystych. Miejsce to jest przygotowane. Jest to straszne piekło, o którym mówiłem, przygotowane przez diabła, a zatem ostatecznym stanem dusz ludzkich jest albo przebywanie w Królestwie Bożym, albo wykluczenie z niego z racji sprawiedliwości, o której mówiłem. Niegodziwi są więc oddzieleni od sprawiedliwych, a także od drzewa życia, którego owoc jest cenniejszy ponad wszystko, i pożądany ponad wszystkie inne owoce jest on największym ze wszystkich darów Boga. Tak mówiłem moim braciom. Amen.